Co dobrego słychać. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Czy to już niedługo Boże Narodzenie? Ale ten czas szybko leci. Czy irytują Was reklamy z reliferami, świętym Mikołajem, elfami, dzwoneczkami, choinkami? Ludzie, jeszcze cały miesiąc do świąt, a już od dwóch tygodni nic, tylko święta, święta i święta. Jeszcze trochę i całkiem mi obrzydną te święta. Wszędzie świąteczne piosenki, wszędzie prezenty i choinki. Przerywamy świąteczny nastrój. Przecież jeszcze dużo czasu do świąt. Nadszedł jednak czas, gdy powinienem nagrać kolejny podcast. Wiem, że czekacie na kolejny podcast po polsku. Ale nie mam pomysłu, co powiedzieć, więc na chwilę oddam głos Darkowi. Cześć, Piotr. Mam na imię Darek. Po angielsku mam na imię Dirk. Mam 26 lat. Mieszkam w Londynie, ale jestem Amerykaninem. Moja rodzina jest z Chin, z Hongkongu. Ale chcę mówić po polsku, ponieważ moja dziewczyna jest Polką i ona jest najlepsza, oczywiście. Niedługo podróżowaliśmy do Polski, byliśmy w Krakowie i to było najlepsze doświadczenie dla mnie. Bardzo mi się podoba podobało że mogłem używać i też praktykować z moim polskim tam Uczyłem się mówić po polsku przez chyba jeden rok teraz, jeden rok temu Najpierw słucham Najpierw używałem apps na komórce ale bardzo cieszę się, że dowiedziałem Twoje podcasty. To jest najlepsza metoda, żeby uczyć się mówić po polsku. Słucham Twojego podcastu, kiedy idę do pracy, kiedy ćwiczę na siłownię. Kiedy gotuję na kolację, e, wydaje mi się, że zawsze słucham twojego podcastu. <śmiech> Ale są bardzo ciekawy. Mój ulubiony podcast był o dzieciach i swoich marshmallow z badaniem ze Stanfordu. To było bardzo śmieszne. I bardzo ciekawy. Um, bardzo bardzo lubiłem to. Ok, to wszystko na dziś. Dziękuję Ci bardzo znowu na Twoje podcasty. Naprawdę, naprawdę. Ok, trzymaj się. Pa Pa. Dzięki, Darek. Wow, naprawdę. Doskonale mówisz po polsku. Brawo, brawo, brawo. Kolejny Amerykanin, który świetnie mówi po polsku. Doskonała robota. Dziękuję bardzo za miłe słowa. Jest mi bardzo przyjemnie, gdy słyszę tak miłe słowa. Cieszę się bardzo, że mogłem Ci pomóc w nauce polskiego. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak dobrze mówisz. Myślę, że to również duża zasługa Twojej dziewczyny. Pozdrawiam bardzo serdecznie Ciebie i Twoją dziewczynę. Dzięki jeszcze raz za nagranie. Moi drodzy, czy mieliście kiedyś uczucie, że kompletnie nie macie pomysłu na coś? Chcecie coś zrobić, ale absolutnie nie macie pomysłu? Ja właśnie jestem w takim stanie. Dziś jest sobota rano... Pojechałem po zakupy. Zawsze w soboty jadę po zakupy. Wróciłem, wypiłem kawę i zacząłem myśleć, o czym chcę Wam opowiedzieć. Wszystko muszę przygotować trochę wcześniej. Żeby zrobić podcast, muszę go nagrać. Potem muszę przygotować pliki, zrobić transkrypcję. Wrzucić wszystko do internetu. Wiele różnych rzeczy. Nie mogę tego wszystkiego Zrobić w jeden dzień. Dlatego dzielę wszystko na mniejsze części. Jakby kroki. Jednego dnia nagrywam, drugiego edytuję nagranie, innego wpisuję transkrypcję. Wszystko krok po kroku. Wszystko pięknie, ale jak mogę nagrać coś? Jak mogę opowiedzieć o czymś, jeśli... Nic nie przychodzi mi do głowy. Wszystkie pomysły wydają mi się do niczego. Do niczego to znaczy bardzo złe. Jeśli coś jest do niczego, to znaczy, że nie nadaje się do niczego. Nic z tego nie można zrobić, bo jest tak złe, niedobre. Macie czasami podobne uczucie? Macie uczucie, że nie jesteście kreatywni, nie macie pomysłu, jak coś zrobić? Zamiast siedzieć i zmuszać się do myślenia, postanowiłem, że pójdę na spacer z Jobi. Jeśli słuchasz mnie pierwszy raz, to pewnie nie wiesz, że mam psa, który wabi się Jobi. Jest słoneczna pogoda, co jest rzadkie o tej porze roku, Postanowiłem więc, że przejdę się po świeżym powietrzu i przestanę myśleć o podcaście. Może później przyjdzie mi coś do głowy? Pomyślałem. Jak pomyślałem, tak też zrobiłem. Ubrałem się i razem z Jobby wyszliśmy na spacer. Muszę wam powiedzieć, że to był bardzo dobry pomysł. Jeśli nie wiecie, jak coś zrobić, to lepiej jest zrobić sobie przerwę, niż zmuszać się do myślenia. Wyszliśmy na dwór i nie minęło 15 minut, jak przypomniałem sobie pewną audycję, której słuchałem kilka dni temu. Znacie Briana Tracy? Właśnie jego nagrania słuchałem kilka dni temu i teraz pomyślałem, że właśnie o tym Wam opowiem. Opowiem Wam o tym, jak zwiększyć naszą kreatywność. Opowiem Wam o tym, co radzi Brian Tracy, żeby zwiększyć swoją kreatywność. Pomyślcie, o małych dzieciach. Dzieci w wieku od dwóch do czterech lat są bardzo kreatywne. Wiele badań to potwierdza. 95% dzieci w tym wieku ma ogromne możliwości kreatywne. Dzieci są ciekawe, mają wyobraźnię, chętnie próbują różnych rzeczy, nie boją się. Te same dzieci w wieku siedmiu lat nie są już tak bardzo kreatywne. Już nie są takie ciekawe świata. Dlaczego tak jest? Dzieci w wieku od czterech do siedmiu lat są ciągle zniechęcane przez dorosłych. Rodzice i wychowawcy ciągle mówią dzieciom, jak powinno robić się różne rzeczy. To, co robisz, jest głupie. Nie rób tego w ten sposób. Jeśli kolorujesz obrazek, nie możesz wychodzić za linię. Nie próbuj tego. Nie dotykaj tego. Nie jedz tego. Nie wąchaj tego. W ten sposób dzieci uczą się, że lepiej trzymać się zasad. Lepiej nie robić tego, na co nie pozwalają dorośli. Z góry wiedzą, czego nie wolno robić. Ta zasada wchodzi głęboko w podświadomość każdego z nas. Na szczęście kreatywność działa tak jak mięśnie. Jeśli mięśnie nie używamy, to one zanikają. Ale jeżeli ich używamy, to robią się coraz silniejsze. Kreatywność można ćwiczyć, tak jak mięśnie. Na szczęście kreatywność nigdy nie zanika całkowicie. Zawsze możemy ją odnowić, odświeżyć. To jest właśnie cudowna możliwość naszych umysłów. Mówi się, że potrzeba jest matką wynalazków, a Brian Tracy dodaje, że kreatywność jest ojcem wynalazków. Czy spotkało was kiedyś coś takiego, że próbowaliście przez dłuższy czas rozwiązać jakiś problem? Myśleliście o czymś? Aż w końcu? Nie wiadomo skąd? Nie wiadomo jak? Rozwiązanie nagle jak błyskawica pojawiło się w waszej głowie. Komu się tak zdarzyło? Ja miałem tak wiele razy. Brian Tracy nazywa to ponadświadomością. Zdarzyło ci się, że myślałeś o kimś i ten ktoś w tym momencie zadzwonił? Właśnie o tobie myślałem, gdy zadzwoniłeś. Ciągle mamy takie doświadczenia. Gdy nagle nas, jak to mówimy po polsku, coś oświeca. Nagle otwierają nam się oczy. To jest właśnie połączenie z ponad świadomością. Wszyscy wielcy twórcy wiedzą, jak korzystać z tej wielkiej siły, wielkiej mocy. Na przykład Mozart, uznawany za jednego z najwybitniejszych twórców, zapisywał swoje utwory, całe symfonie, od razu na papierze. I nic nie poprawiał. Siadał i cały utwór, który miał już w głowie, przepisywał tylko na papier. Beethoven był już głuchy, gdy skończył 38 lat. Większość swoich najlepszych utworów napisał, gdy już nic nie słyszał. Muzykę miał w swoim umyśle. Teraz musiał ją tylko przepisać na papier. Michael Faraday, bez którego nie mielibyśmy dzisiaj komórek i komputerów, nie byłoby tego podcastu. Michael Faraday, człowiek, który nie ukończył formalnych szkół. Może właśnie dlatego nie zabito w nim możliwości kreatywnego myślenia. Faraday miał niesamowite zdolności używania umysłu, który nazywamy ponad świadomością. Faraday siadał i pisał równania fizyczne na papierze, które potem sprawdzał w laboratorium. Wszystko okazywało się właśnie takie, jak wcześniej zapisał. Myślimy czasami, że kreatywność jest domeną geniuszy, że tylko ludzie genialni mogą być kreatywni, mogą być twórczy. Ale pomyślcie tylko, ile razy było tak, że mieliście w życiu jakiś pomysł, a potem okazało się, że za dwa, trzy lata taka rzecz była sprzedawana. Ktoś inny wpadł na ten sam pomysł. Różnica była tylko taka, że ten ktoś zrealizował ten pomysł. Nasza ponadświadomość ma dostęp do wszystkich Wiadomości, które posiadamy, do wszystkich uczuć, które mamy w podświadomości. Inaczej mówiąc, jeśli mamy jakiś problem i chcemy go rozwiązać, nasza podświadomość łączy się z ponadświadomością, z tą super siłą, z tym superkomputerem, który korzysta ze wszystkich danych, które są w naszej od świadomości, korzysta ze wszystkich naszych doświadczeń życiowych. Ponad świadomość jest odpowiedzialna za naszą intuicję, za naszą kreatywność, za nagłe pomysły, za umiejętność widzenia rzeczy z innej perspektywy. To źródło nowych pomysłów, nowych idei, nowych rozwiązań. Co ciekawe, ponadświadomość pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ciągle rozwiązuje dla nas problemy, które mamy w podświadomości. Jedną z cech ponadświadomości jest to, że dzięki niej podążamy za naszymi celami. Ponadświadomość daje nam wskazówki. Jak rozwiązywać problemy? Jak dojść do naszego celu? Wyobraź sobie, że masz do dyspozycji najlepszy komputer na świecie. Komputer, który może rozwiązać każdy problem. Jeśli wprowadzisz do komputera dane, to program przetworzy wszystko tak, że dostaniesz dokładną odpowiedź, jak rozwiązać swój problem. Okej? Okay? Wyobraź sobie, że masz taki komputer. Jednak najlepszy komputer, najdoskonalszy komputer nie pomoże Ci, jeśli dokładnie nie powiesz mu, jaki problem ma dla Ciebie rozwiązać lub jaki cel chcesz osiągnąć. To właśnie dlatego tak często mówimy o tym, jak ważne jest określenie sobie celu, celu, do którego dążymy. Za każdym razem musimy dokładnie wiedzieć, co chcemy osiągnąć. Nasza ponadświadomość jest bardzo czuła na to, jak określamy nasze cele i na to, jak mocno chcemy je osiągnąć. Im dokładniej określimy cel, im bardziej pragniemy do niego dotrzeć, tym bardziej pomaga nam nasz komputer, nasza ponadświadomość, aby nasz cel stał się rzeczywistością. Nieważne, jak daleko jest nasz cel, nasz umysł przeprowadza nas przez kolejne przeszkody. Rozwiązujesz pierwszy problem, Dostajesz kolejne wskazówki Rozwiązujesz kolejny problem Dostajesz następne wskazówki I tak dalej Aż dojdziesz do celu Dopóki masz jasny cel Krok po kroku Dostajesz kolejne wskazówki Jak do niego dojść Co ciekawe im bardziej ufasz swojej intuicji im bardziej wierzysz w podpowiedzi swojej ponadświadomości, tym szybciej rozwiążesz problem. Kreatywności nie można poganiać, nie można zmuszać do pracy. Im bardziej jesteś zrelaksowany, rozluźniony, im bardziej wyobrażasz sobie swój cel, tym szybciej dostaniesz rozwiązanie problemów, które oddzielają Cię od celu. Tak to działa. Tak mówi Brian Tracy. A ja mu wierzę. Im bardziej próbujesz być twórczy, tym gorzej to wychodzi. Im bardziej uwierzysz, że już osiągnąłeś swój cel, im lepiej poczujesz to wewnątrz siebie, tym szybciej Naprawdę to dostaniesz. Ważne jest, żeby dokładnie wiedzieć, czego się chce. Często podawany jest taki przykład. Jedziemy do banku albo do kina w wielkim mieście i często nie ma miejsca do zaparkowania. Nie ma miejsca na parkingu. Wszystkie miejsca są zajęte. Próbowaliście kiedyś Zbliżając się do parkingu, wyobrazić sobie wolne miejsce dla siebie? Ja często tak robię i często zdarza się, że przed samym wejściem ktoś właśnie zwalnia miejsce, wyjeżdża z parkingu i ja mogę tam wjechać. Tak jakby zarezerwował miejsce dla mnie i teraz, skoro już przyjechałem, to zwalnia je dla mnie. To niesamowite jak to działa. Im częściej to stosujesz, tym łatwiej wszystko się udaje. Czy kiedyś próbowaliście obudzić się bez budzika o konkretnej godzinie? Wielu ludziom udaje się to prawie co do minuty. Wystarczy wieczorem zaprogramować, wyobrazić sobie dokładnie, o której godzinie chcę się obudzić i nasza podświadomość zrobi to dla nas. Nie wolno jednak wątpić, że to się uda. Spróbujcie, to doskonałe doświadczenie. Jednak nie każdy problem można rozwiązać od razu, natychmiast. Na szczęście nasza podświadomość prowadzi nas przez wszystkie lekcje, które są potrzebne do rozwiązania problemu. To tak jak pocisk, torpeda wystrzelona do jakiegoś celu. Torpeda podąża za tym celem tak długo, aż do niego dojdzie. Podobnie działa nasza podświadomość. Jeśli znamy nasz cel... Jasno widzimy, jak on wygląda. Wtedy możemy wystrzelić torpedę ponad świadomości, która będzie śledziła cel tak długo, aż do niego dotrzemy. Dostaniemy wszystkie lekcje, które musimy przerobić. Czasami te lekcje nie są przyjemne. Czasami musimy uczyć się na błędach. Tak właśnie to działa. Jeśli korzystamy z tych lekcji, to na pewno dojdziemy do celu. Wiele razy w naszym życiu zdarza się tak, że dzieje się coś niemiłego. Myślimy, że to, co się stało, jest bardzo złe. Jednak po latach, gdy patrzymy wstecz, patrzymy w przeszłość, myślimy sobie... Gdyby to nie wydarzyło się w tym miejscu i w tym czasie, teraz nie miałbym tego, co mam. Wtedy to wydawało mi się złe, ale teraz myślę, że to najlepsze, co mogło się wydarzyć. Czy kiedyś mieliście podobne uczucie? Myślę, że tak. To bardzo częste. Kiedyś zrobiono badania – Wzięto ludzi, którzy zarobili milion dolarów zanim skończyli 40 lat. Okazało się, że przeciętnie każdy z nich miał 18 różnych biznesów zanim został milionerem. Można powiedzieć, że 17 razy ponieśli porażkę. Zanim za 18 razem odnieśli sukces. Wielu ludzi poddaje się już po kilku razach, a nawet po pierwszej porażce. Ludzie, którzy odnoszą sukces, odbierają porażki jako lekcje. Te lekcje pozwalają im dojść do celu, który sobie określili. Ludzie sukcesu są absolutnie przekonani, że dojdą do celu. Nie ma znaczenia, Ile lekcji, ile etapów muszą przejść? Każdy etap to krok naprzód. Albo ważna lekcja, która uczy, jak być bliżej celu. Okej, okay, dobrze, to jest lekcja, która przygotowuje mnie, która pokazuje mi drogę. To nie jest porażka, to jest lekcja, to jest nauka. Czego mogę się nauczyć? Jeśli wierzysz, jesteś przekonany, że osiągniesz cel, to w każdej sytuacji zobaczysz nowe możliwości, kolejne drogi, następne kroki, które musisz zrobić. Tak myślą ludzie, którzy wiedzą, jak osiągnąć cel. Tego uczy nas Brian Tracy. I na koniec. Jedna z podstawowych zasad: każda myśl, która jest świadomie wprowadzona do naszego umysłu, będzie przetworzona przez ponadświadomość. Każda myśl, każdy plan albo cel, który znajduje się w naszej podświadomości, będzie miał odbicie. W naszym życiu. Nieważne, czy to jest rzecz pozytywna, czy negatywna. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy myśleli tylko o tym, co chcemy, żeby się wydarzyło. Żebyśmy mówili, wyobrażali sobie, myśleli tylko o tym, co chcemy, żeby się wydarzyło. Żeby się stało. Nasze życie jest odbiciem tego, o czym myślimy. Jest odbiciem tego, co wprowadzamy do naszej ponadświadomości. Dlatego wszyscy ludzie sukcesu mają nawyk myślenia o tym, do czego chcą dojść, co chcą osiągnąć, a nie do myślenia o tym, czego się boją. Oni nie myślą o tym, czego się boją. Jeśli myślimy o tym, czego się boimy, jeśli myślimy o tym, co nie chcemy, żeby się stało, wtedy sprawiamy, że właśnie to staje się rzeczywistością. Każda myśl, plan, cel, jeśli jest stale przechowywana w naszym umyśle, w końcu zostanie przekształcona na rzeczywistość. Jedynym pytaniem jest, czy masz pod kontrolą to, do czego dążysz? Czy jesteś dostatecznie wytrwały? Czy jesteś zdeterminowany? Czy jasno widzisz to, do czego zmierzasz? Czy wiesz, co jest Twoim celem? I tak powoli dochodzimy do końca dzisiejszej opowieści do końca dzisiejszego podcastu. Wiecie co? Zanim zakończymy, chcę przeczytać Wam jeszcze fragment listu, który dostałem w, zesły w zeszłym tygodniu od Sylwiu. Myślę, że wiele osób ma podobne problemy jak Sylwiu. Właśnie dlatego chcę przeczytać ten list. Cześć Piotr. Zdecydowałem się napisać do Ciebie po półtora roku życia w Polsce i nauki języka polskiego. Uczę się dwa razy w tygodniu w specjalnej szkole dla obcokrajowców w Warszawie. Wkrótce mam zamiar zdawać egzamin na poziomie B1, jednak czuję, że nie dam rady. Prawdę mówiąc nie wiem co jest gorsze, moja gramatyka czy słownictwo. Myślę, że gramatyka, bo po roku nauki wszystkich przypadków, mianownik, biernik, dopełniacz, celownik, wciąż używam tylko mianownika. Odmiany czasowników mogę robić tylko na testach. Wciąż mam problemy z czasownikami, na przykład jechać, pojechać, wyjechać, dojechać i tak dalej. Moje słownictwo jest jako takie, trochę czytam, trochę rozumiem, ale mówić... Zero. Gdy chcę coś powiedzieć po polsku, to nigdy nie pamiętam polskiego tłumaczenia słowa, którego chcę użyć. Ostatnio zacząłem słuchać Twoich podcastów i rozumiem trochę więcej. Czy możesz mi coś zasugerować? Co mam robić? Dodam, że list był napisany po angielsku i nie jest to cały list, ale fragment o którym chciałem porozmawiać Czy ta sytuacja coś wam przypomina? Czy ktoś miał podobne problemy? To przypomina mi mnie w szkole, gdy chodziłem na lekcje angielskiego Owszem, mogłem jako tako rozwiązać test ale jeśli chodziło o mówienie, Zero, nic Kompletna blokada Oczywiście wszystko wynika ze złej metody nauki. Kochani, już wiele razy mówiłem wam, jaka jest moja metoda, co trzeba zrobić, żeby nauczyć się nowego języka. Może tym razem wy zechcecie powiedzieć Sylwiu i innym, którzy mają podobne problemy, co trzeba zrobić. Napiszcie proszę w komentarzach. Co można zrobić, żeby nauczyć się mówić po polsku, okej? Okay? Bardzo Was o to proszę. Moi drodzy, dzięki to wszystko na dziś. Zapraszam Was do korzystania z moich lekcji, kursów, podcastów z klubu VIP. Jeśli zechcecie dać mi 5 gwiazdek na iTunes, to zawsze mi bardzo pomaga. Bardzo o to proszę. Trzymajcie się zdrowo, już za miesiąc święta. Cześć, papa! Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl